I co na to cyfrowa dystrybucja? No właśnie, no i no co co można z cyfrowa dystrybucja zrobić? Nic nie może zrobić. No, w związku z czym jakby trudno mi nawet określić do kogo to, to PSP Go jest skierowane. Znaczy na pewno jest bardzo wygodne dla dziennikarzy. Na pewno, bo y, oni dostają sobie kody tylko na gry do ściągnięcia do recenzji i sobie mogą je ściągnąć i grać w nie w tą na, z tej wbudowanej pamięci. Także to na pewno super zabawka. Ale żeby grać yy, czy też my... My przecież, nie jesteśmy dziennikarzami. Yy... Maciej Szolowski, Kronika Gier. Mamy 31 grudnia 2009 roku. Jest godzina 8.58. Właśnie wychodzę z Wola Parku i przed chwilą słuchałem podcastu Poligami, tego internetowego, I Jak pewnie usłyszeliście na początku, jeżeli wkleiłem to z tego podcastu, jeden z naszych wielkich fanów z Poligami, Tapczan, podkreślił już któryś z kolei raz, że nie jest dziennikarzem. No i prawda, to wszystko było w kontekście PSP Go i gier i kodów, te, które dostają dziennikarze od wydawców. No i zaznaczył właśnie tapczą, że nie jest dziennikarzem. Chciałem się zapytać, czy, czy Poligamia przypadkiem nie dostaje gier od wydawców, nawet jeśli nie w formie kodów na PSP, PSN, to w formie UMD-ów. Wydaje mi się, że dostaje więc y, chciałem tylko powiedzieć, że tapczam sam sobie przeczy, bo z jednej strony mówi, że dziennikarze dostają kody na gry na PSP, a z drugiej strony Poligamia sama dostaje umd i kody od wydawców na PSN, y, gry na Xboxa, gry na Nintendo, akcesoria, konsole i Ciekaw jestem, czy Poligamia nie y, posiada przypadkiem też y, tak zwanego debuga, czyli konsoli, na której można odpalać y, już takie naprawdę wczesne wersje gier, które, to debugi, nie są dostępne dla wszystkich śmiertelników. To by było na tyle. To taka moja, moja mała refleksja na dzisiaj. Ja Wam życzę wesołego Sylwestra i szczęśliwego nowego roku. Do usłyszenia już 1 stycznia.